E, teraz robię to, bo mam coś do powiedzenia. Więcej niż zajawka, sto przemyślenia, o trzeźwym umyśle, bez upalenia. Panowie w końcu ile można. badaję, ułożenie ziarenek piasku w klepcy, że nieustannie się zmienia, co po niektórzy sobie z tego sprawy nie zdają. Jak punkt A w X i Y, i Z o zatrzymanym, te zawieszeni w przestrzeni i czasie pozostają. Lecz ja, ja się posuwam, po trupach choćby, wiem, że się uda Zdaję także sobie sprawę, że gdyby coś nie wypaliło Czeka mnie zguba, oszalałbym tak po prostu Lecz przed wchłonięciem trucizny, czy rzuceniem się z mostu Pozostawiłbym po sobie blizny na ciałach tym, którym to już się udało Bo jedyne, co by mi wtedy pozostało To całkowita izolacja od społeczeństwa Po czym pod przykrywką szaleństwa Rozprzestrzeniałbym plagę kalectwa, Przeklęstwa w formie paczek pocztowych O zawartości środków wybuchowych Nie dało się słowami w ten sposób dotrę do twojej głowy